Gry i komiks. Klasyka i nowość. Hit i gniot. Wszystko, co my rocznie, strażnie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 16 kwietnia 2022 roku. Naprawdę. Słuchacie właśnie 380 nawiedzonego, nie, przepraszam, 390 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Ojciec Jerzysław. Witam Ojca. Czołem panowie. Jest z nami także Maria Mandolena. Witam Cię, Hubercie. No cześć. Dzień dobry, witam wszystkich. I pojawił się także nieświęty nie Szymon Łukasz Piotr. Ja naprawdę mam takie drugie i trzecie imię, któremu zaszkodziły radioaktywne odpady. To ja. Cześć wszystkim. Nie było łatwo, ale jakoś udało nam się zebrać i nagrywamy dzisiaj siódmy odcinek z cyklu Horrory Wielkanocne. Jakby mi ktoś powiedział w trakcie tego pierwszego nagrania, z którego ja zresztą odpadłem przez chorobę, ale jakoś w tamtym okresie, że będziemy to nagrywać przez 7 lat z rzędu, to bym nie uwierzył. Nawet nie wiedziałem, że tyle filmów znajdziemy. Ale tak się stało. I dzisiaj znowu zaprezentujemy wam dwa filmy, dwa tytuły. Jedną świeżynkę z ubiegłego roku, jeden trochę starszy. A będą to Unholy, czy też po polsku Sanktuarium z 2021 roku. I ten starszy film, czyli Stwór. The Bing z 1981 roku. Czy chcecie coś powiedzieć na temat tego, jak dokonaliśmy tej trudnej selekcji? no chcemy no, mamy, ma, mamy skrytykować to, że wpuściłeś nas w maliny, oczywiście <śmiech> oczywiście. Nie, nie, nie. bardzo chcemy, tak, bo to, jest, tak. Bo, to, bo, bo, bo to jest klucz to jest klucz do dzisiejszego nagrania że jeżeli śledzicie fanpage nawiedzonego podcastu, no to wiecie że Szymas tam się wypłakiwał fanom w mankiet że takie ma ciężkie życie z, ze świątecznymi horrorami ale wyjątkowo to nie mando, który przeważnie jest głównym ekspertem, nam tutaj polecał cał... ale... Z ja jest nie polecała, ale pierwszy to, to, to, to film. Uważaj na słowa. Czyli sanktuarium e, e, tutaj. No wiesz, no polecałeś, W części sensie powiedziałeś, a może to zrobimy? I, o, Zobaczcie, jest wielkanoc. Tak, razy jest tak wielkanoc tutaj na A może, patrzcie, tu jest napis, no. tu powiedzieli, użyli słowa wiel wielkanoc. Ale myślałem, że jest ja jeszcze raz zapytam, wielkanoc w Może tym jednak o tym porozmawiamy. Ej, a chłopace, a co sądzicie o tym anholi? Może jednak Nieprawda. to zrobimy? Wcale tak nie wcale ale tak nie było. Powiedziałem, <laughs> było, że To było. Wypierasz. Że będzie nie. Ja normalny film, będzie normalny film Jak już to obejrzałem, to żeby to cierpienie nie poszło na magnet, to że chcę coś nagrać. I po prostu chcę wiedzieć, czy mam robić to szybko solo, czy chcecie to jednak też nadrabiać. I powiedzieliście, że chcecie. Dobrze. To, to, to ja, żeby zakończyć ten temat, powiem, że w tym roku nastąpił pierwszy raz bunt na pokładzie. Zresztą zawsze mnie zapowiadałeś jako światowej sławy eksperta od horrorów świątecznych. Tak czekałem, aż zapowiesz mnie tym razem, żeby ci tutaj powiedzieć, żebyś mi nie ekspertował. No i sam nie ekspertowałeś tym razem. Przeczułeś, mm -hmm. że chcecie tutaj ten, bo tutaj chłopacy jednak, czy znaczy może nie chłopacy, bardziej szymas, tym razem mocno kręcili nosem na mój wybór. No ja rozumiem, to było już drapanie pod dnie gdzie ten garnek nigdy nie był świeżo wypełniony pysznym jedzeniem, a to, co ja wybrałem na ten rok... To nie było no. dno garnka, to było nie wiem, coś, co upadło w drodze na... przepaloną dziurę, nie? Tak. tak wygrzebywany gdzieś tam ten brud z kuchenki taki. No, byłoby to naprawdę wyzwanie. Co prawda, co się odwlecze, to nie uciecze. To, to jeszcze omówimy, ale przyznam, że jeden z filmów, który znalazłem i bardzo mnie ucieszył, bo miał fajny, świąteczny tytuł, nigdy o nim nie słyszałem, to byłoby wyzwanie, nawet jak dla mnie, bo jeszcze przez taką drogę nie przebrnąłem. I długi no i przede okazało wszystkim się to był ścianą, nie... murem, i, i, i nie daliśmy rady. No, w sensie takim, że tak jak ostatnio z Sikiem omawialiśmy m, i z Rychem rekiny z kukurydzy, i mówiliśmy, że trzeba być szalonym, żeby zrobić taki film na godzinę 40. To ten, który ja znalazłem, miał 2 godziny 15. Także <głos> <głos> Także byłoby, byłoby ostro, no ale będzie, będzie, prędzej czy później będzie. No i dzisiaj ten wybór był taki... Szymas obejrzał to Anjoli i, i tak nas tutaj prosił, że przecież on już obejrzał, więc coś by wypadało nagrać. I on może solo, ale może te świąteczne horory, może rozważymy tak zawsze gdzieś tam. A ten jest Wielkanoc. Przekaz, Wspominałem Wielkanoc. Ten przekaz nadprogowy był w, w tych wypowiedziach, natomiast ja już stwierdziłem, że skoro bierzemy to Anjoli, to może ten drugi film niech nie będzie takim szrotem jak jeden z tych, które ja wybrałem. Niech to może będzie coś, co się chociaż zapowiada nieźle, i ten drugi to już był mój wybór. Eee, on zapowiadał się świątecznie, bo tak z, wynikało z opisów. Jego pierwszy tytuł był zresztą ze świętami w tytule, więc żeby to nie były takie filmy jak zawsze, że e, króliczek w stroju, to znaczy morderca w stroju króliczka ze rozwiązku ze świętami, no to ten drugi to już ja dobrałem. Okazał się też niestety strzałem w kolano. <śmiech> tak. <śmiech> to dziękujemy wesołych świąt. Nie, no, dowiem. Powiem o no, nie oglądajcie więcej. Ty, Tych dwóch filmów już to od razu można powiedzieć. Nie, nie, Zaczniemy od nowszego, nie? Tak, jak oglądaliśmy, chyba. Tak, tak. Ja może tak, jeszcze. po wyboru wyjaśnię, że Unholy. Ja chciałem bardzo obejrzeć, bo podobały mi się zwiastuny, które właśnie widziałem w ubiegłym roku. I w internecie, i w kinach chyba też leciały, czy mi się teraz coś miesza. Ale mam wrażenie, że widziałem zwiastun kilkukrotnie i że za każdym razem robił na mnie niezłe wrażenie. I, By, były, były. Te zwiastuny były w kinach na pewno. Było też i, go widziałem I y, sugerowały horror y, religijny, trochę też okultystyczny. Y, y, I była, Był cień szansy, że będzie jakoś związane z wielkanocą. nocą. Y, a jeżeli nie, no to i tak... Zwiastowały taki w miarę e, poważny, e, no, interesujący twór. E, no i dlatego chciałem go tak czy siak obejrzeć, a że teraz właśnie ten wybór, e, pierwszy mando no nie napawał optymizmem, to uznałem, że raz kozie śmierć, zobaczymy. Tak, może ta wielkanoc gdzieś tam będzie. A jak nie, to przynajmniej zobaczę fajny film. No, myliłem się podwójnie. Jest to. <grym zainteresowań> <grym zainteresowań> nie, no, jest zdanie o Wielkiej Nocy, i jak na standardy tej serii, to, to jest i tak. Trochę wyższa półka z jednej strony, z drugiej może nie, ale. Tak, bohaterowie no, ale to... mówią w jednej. Z... Znaczy, bohaterka, e, miejscowa pani doktor, mówi, przyjeżdżaliśmy tutaj w niedzielę wielkanocną. I opowiada trochę o historii ale, miejscowości. ale ja i tak jestem rozczarowany, i od razu chciałbym to podkreślić, że jak y, Szyma zrzuciłeś ten tego screena, to ja byłem święcie przekonany, że to jest po prostu istotne fabularnie, że no. ta, ta Wielka noc będzie miała jakieś ja znaczenie na zasadzie, y, na zasadzie takiej, że to jest cokolwiek, jakikolwiek związek z główną fabułą, a nie, że ona to rzuca na zasadzie, a tutaj to chodziliśmy na kremówki. I, i ale wszystko ja widzają. To jest nie? jedyny no, moment. Okay. Ta Wielka Noc się pojawia przecież. No tak, ale myślałem, że to jest, wiesz, że, że ta ich wyprawa wielkanocna będzie miała albo znaczenie fabularne, albo że coś się wtedy dokładnie, powtarza dokładnie. tej Wielkiej Nocy i że może teraz też jest wielkanoc tylko o tym po prostu nie mówią. No nie. No. <laughs> Dobra, ale właśnie jeszcze wyjaśnijmy widzą, że ten film to jest taki autorski projekt Iwana Spiliotopoulosa. Jest to jego debiut reżyserski, ale nie scenariuszowy, bo ma na koncie w sumie sporo historii. Tworzył scenariusze między innymi do Herkulesa z Dwaynem Johnsonem, do Pięknej i Bestii z Emmą Watson, do Aniołków Charlie'ego e, oraz trochę rzeczy dla Disney'a. Chociaż nie wiem, jak to interpretować, bo według IMDb tworzył dodatkowe materiały scenariuszowe e, do trzeciego kopciuszka, trzeciego króla lwa, drugiego Tarzana, drugiej Księgi Dżungli e, i tak dalej. No i taki facet wziął się teraz nagle za e, horror religijny. E, no i jeszcze będziecie go mogli e, zobaczyć, e, chociaż nie, w sumie już mogliście e, go zobaczyć, znaczy nie zobaczyć, tylko jego film e, obejrzeć, e, bo wziął się też za Snake Eyes, genezę G.I. Joe. E, no i właśnie swoją drogą na Snake Eyes też mi się podobał. No ale po sensie teraz nie wiem, czy mam zaufanie do historii pana Spiliotopoulosa, W ogóle to nazwisko też do podcastu. No, wyzwanie kolejne. W przypadku Unholy nie wymyślił jednak całej historii, bo trzon tego scenariusza jest tak naprawdę adaptacją powieści Jamesa Herberta, tytuł oryginalny to The Shrine. Po polsku ona na pewno ukazała się jako święte miejsce w dwóch tomach, chyba w Phantom Pressie, ale ja tam tych wydawał nic. Tych wydań starych nie odróżniam, no na pewno w tych małych, właśnie starych książeczkach. I to, że adaptuje się w 2021 roku Herberta, jest trochę zaskakujące, bo tak naprawdę od 95, 1995, czyli od premiery nawiedzonego, nikt nie sięgał po prozę, właśnie Jamesa Herberta. Jedynie w 2012 pojawił się miniserial, ale poza tym panuje tutaj absolutna cisza. Ja tej książki nie czytałem, chociaż mam ją w sumie w swojej kolekcji. Wy ją kojarzycie? nie czytałem. Znaczy ja się, ja się dowiedziałem przy okazji filmu, że to jest na podstawie Herberta i tylko jak gdzieś tam w socialach pisałem o tym Anholi, to się tylko wywiązała dyskusja na ten temat i ja jestem o tyle zdziwiony, że z, z opinii ludzi, którzy książkę czytali, to i tak nie jest dobrze, jeżeli chodzi o książkę. W tym sensie, że to nie jest może poziom filmu, w sensie mhm. niski, ale i tak jak na Herberta to, to nie jest jakoś specjalnie dobra powieść, więc no patrząc na Herberta, który no może nie jest jakąś ikoną horroru, ale umówmy się ma na swoim koncie kilka tytułów, które są rozpoznawalne no to, to jestem trochę właśnie zdziwiony tym wyborem, nie? że sięgamy po, po tytuł, który nawet jak na właśnie jego portfolio no nie jest jakiś tam powalający. Mm -hmm. I teraz o czym opowiada ten film? W małym miasteczku w Nowej Anglii bodajże dziennikarz o niezbyt dobrej sławie Jerry Fenn jest świadkiem zdarzeń, które można interpretować jako boska interwencja czy jako cuda. Otóż widzi jak nie ma dziewczynka, Alice nagle przemawia i dodatkowo twierdzi, że objawia jej się Maria Magdalena a to tak naprawdę jest wierzchołek góry lodowej jeden z wielu cudów do których dojdzie w okolicy cudów, uzdrowień tego typu rzeczy i to wydarzenie da początek dla utworzenia się nowego miejsca kultu maryjnego czy w ogóle po prostu religijnego i nasz dziennikarz Jerry Fenn słynie sfałszowania swoich historii teraz zaś widzi Cuda, tak? Rzeczy nadprzyrodzone na własne oczy, ale jednak przeczucie i taki trochę zmysł dziennikarski sugerują mu, że być może za cały ten cyrk nie odpowiadają siły boskie, a jakieś inne, mroczne, diabelskie, etc. I w toku fabuły właśnie obserwujemy, jak nasz dziennikarz dochodzi do prawdy. Czy ten. Początek scena otwarcia, w której właśnie kobieta zostaje. Do, kobiecie do twarzy zostaje przybita drewniana maska, a potem kobieta zostaje spalona, a następnie właśnie widzimy, jak Jerry pracuje sobie jako dziennikarz i jest świadkiem tego pierwszego cudu. Czy ten początek jakoś chwycił was no może nie za serce, ale w sensie miał waszą uwagę, tak? czy zaintrygowało was to troszkę. Nawet nie tyle świadkiem pierwszego cudu, ta to czy to też, ale zaczęło się wszystko od tej lalki pod drzewem, i tutaj Jerry znów w pewnym sensie stworzył tę historię, bo chociaż jej nie wymyślił, był, no on był, rozpoczął to, nie? To, to że on zniszczył tę lalkę, to tak, wybudziło. Znalazł żniwną tego... lalkę, tak? W oryginale The Corn Baby. Mhm. Um, mm <głos> A znaczy, jak, jak ty pytasz się Szymas o ten początek to ja uważam, że to otwarcie y, to jest jeden z bardzo dużych problemów tego filmu, bo ono od razu na dzień dobry nam mówi wszystko w tym sensie nie robi się według mnie przynajmniej horroru opartego na twistie, w którym twist mamy pokazany w pierwszej sekwencji otwierającej bo ja początkowo, kiedy ten film się rozpoczął i dostaliśmy właśnie tę, tę konkretną sekwencję, myślałem, że to może jest taka zmyłka i tutaj to pójdzie w innym kierunku, że to będzie miało znaczenie, ale tam może dla historii miasteczka, a nie dla tego głównego wątku. No ale niestety okazuje się bardzo szybko, no bo i to drzewo od razu przecież widzimy w tej pierwszej sekwencji właśnie tę laleczkę wspomnianą, no i my od razu wiemy, z czym będziemy mieli do czynienia i w tym momencie moim zdaniem ten film wykłada się na pysk, no bo on próbuje być takim trochę y, tillerem okultystycznym właśnie takim, y, tak jak to często w tego rodzaju kinie jest, gdzie mamy teoretycznie jakąś zagadkę do rozwiązania i próbę zmierzenia się z tymi ciemnymi mocami, które y, się rodzą albo mają jakieś tam swoje interesy, no tylko, że to nie ma prawa działać, no bo my już wszystko wiemy i tak naprawdę no, jedyną zagadką jest tylko, czy, czy te ciemne moce y, osiągną swój cel, czy nie. No, no, no i tyle. No, także moim zdaniem to otwarcie jest fatalnie, y, ono, ono nie jest dobrze zrealizowane, ale też jest fatalnie wprowadzone w kontekście całej mm -hmm. fabuły. Ma. Tak czy siak i tak jest to chyba najlepszy fragment tego filmu, bo jeszcze na tym etapie mamy jakieś nadzieje i na tym etapie on jeszcze nie wygląda tak strasznie. Ta lalka jest okej, okay. ta, ta pierwsza scena z tym przybijaniem czegoś do głowy, nie widzimy czego, bo to jest pierwszej osoby, znaczy w sensie widzimy to oczami tej kobiety. No jest to jakoś tam klimatyczne w porównaniu z tym, do czego dojdziemy dalej, bo gdy dochodzi do tego pierwszego objawienia, no to to już zaczyna źle wyglądać, potem mamy te przebitki na jakiegoś demona w wodzie, to też wygląda źle i od tej pory w zasadzie wszystko wygląda w tym filmie źle. To jedna rzecz, a druga rzecz, od tego momentu ten film robi się przerażająco nudny i taki, taki napompowany tym wszystkim, to wszystko tak... Cholernie na poważnie jest. Znaczy, no, nie, nie, nie, nie mam słowa, bo, no, bo to jest poważna tematyka, ale w sensie, no. Yy, yy, Jezus Maria. Ten film jest pretensjonalny. No. I to jest o. jego zasadniczy grzech, że on po prostu, tak jak Ty Mando mówisz, on jest zrobiony totalnie na poważnie. Ta historia jest prowadzona jakby to był psychologiczny dramat, a po prostu. A to jest reżyser po prostu i, i scenarzysta. A, tak, to jest po prostu dramat. Reżyser i scenarzysta nie miał za gros talentu, żeby wykrzesać się z tej historii właśnie cokolwiek dramatycznego, cokolwiek interesującego i dla mnie to jest bardzo duża porażka, bo tak jak wy wiecie panowie, a może część osób słuchających też to już kojarzy, ja naprawdę lubię horror, horrory religijne i uważam, że tutaj potencjał był duży, bo według mnie sam ten pomysł na to, na ile właśnie taki flirt z tymi cudami może być yy, prowenencją jakąś tam boską, a na ile to może być demoniczne, to naprawdę stwarzało potencjał do interesującej historii, no ale ta pretensjonalność tego, gdzie mamy z jednej strony dramat tego dziennikarza, który szuka teraz jakiegoś odkupienia i ten smutny... Ale on nie szuka odkupienia nasz... tak naprawdę, nie? On przecież film nie, się... Nie, no szuka, od, którego, od, od któregoś momentu szuka, wiesz, masz tego smętnie chodzącego po całej tej wiosce głównego bohatera z z, ze smętną miną i, i jakąś tam, y, postaci poboczne, jakieś tam postacie poboczne, które też mu zaczynają współczuć z jednej strony, a z drugiej strony mamy właśnie całą tę historię, która jest tak porowadzona no, tak dramatycznie, te wszystkie postacie są albo y, przerażone w pierwszej chwili, albo zafascynowane, albo doznają jakiejś y, boskiej interwencji a to na to wszystko jeszcze mamy nałożone naprawdę taniutkie jumpscary, ale takie tanie, tanie mm -hmm. jumpscary i tanie efekty specjalne no i to jest koktajl, który no po prostu no, no, no nie ma prawa te zadziałać. Te wszystkie wizje są straszne zarówno wizje, te niby boskie gdzie jest to takie rozświetlenie i, i coś tam się pojawia to, to, jest, to jest koszmarnie złe, I, a, ale również te, te, które mają nas straszyć też wyglądają źle, a główny bohater to jest, on dochodzi w pewnym momencie, no, no całe jego zachowanie pod koniec jest w pewnym sensie jego odkupieniem. On tu przechodzi niby jakąś przemianę, taką, taką znaczy przechodzi taką bardzo wyraźną, bo zaczynamy a, ale od tego, że on do... jest pijakiem, potem nagle okulary i jest tym poważnym takim, przez pewien czas chce coś ugrać, a ostatecznie przecież no poświęca siebie dla sprawy, nie? Ale właśnie to jest ta y, pretensjonalność też i trochę przesada. Y, ja umiarkowanie, do pewnego stopnia jestem w stanie uwierzyć tutaj w ewolucję naszego bohatera, ale mimo wszystko to jest ciutek naciągane, no bo on zaczyna, tak jak powiedziałeś, nie, jest na początku rządnym sławy, dupkiem chętnie zaglądającym do butelki, a na koniec jest właśnie bojaźliwym, ratującym bliskich bohaterem i ja widzę do pewnego stopnia, co do tego prowadzi. Podoba mi się w ogóle kreacja tutaj Morgana, znaczy Jeffrey'a, Dina Morgana, aktora w tej roli, ale ja nie rozumiem kilku decyzji scenariuszowych, no bo właśnie facet jest przedstawiony jako autor fake newsów o sprawach nadprzyrodzonych. Przyjeżdża na farmę właśnie w tej scenie zaraz po otwarciu, gdzie jakiś dzieciak wypalił na krowie M, e, w foncie z logo Metaliki, e, i przestraszony rolnik wezwał, znaczy zgłosił, że sataniści się kręcą po okolicy czy coś, więc on miał o tym zrobić artykuł. No ale, że zobaczył, że to jest to M jak z Metaliki, no to uznał, że to jest za słaby nawet na jego standardy fejkowych artykułów, e, więc e, znajduje tę laleczkę i wymyśla jakąś inną historię, tak? O jakimś kulcie czy czymś. Nie jest więc Szurem, a y, autorem tekstów typu Nie mogę spać, bo trzymam kredens. Tak? Jeszcze w serwisie Obscura.com też sama nazwa tutaj dużo mówi. A potem film nam sugeruje, że e, właśnie ten nasz e, Jerry, tylko przez G, e, jest elementem boskiego planu i robi się tak jakoś podniośle w jego kontekście. E, Jerry nie czuje no, to, się godny. to jest trochę przypadek, nie? Bo on trafia na tą... On akurat przypadkiem wyjeżdżając trafia na, na tę sytuację i wtedy go ta kobieta, ta dziewczyna tak jakby wybiera, nie? Ona tylko z nim rozmawia, tylko jemu chce udzielać wywiadów. On tak, ale jednocześnie film się jakoś... mówi, że to Bóg go wybrał, nie? I właśnie o to chodzi, że on jest niegodny, on właśnie nagle zaczyna... No, ale wiemy, że tu nie ma interwencji sumienia. boskiej, tylko demoniczna, więc może ten zły wybrał tego złego właśnie w mm -hmm. jakimś celu. Ale to trochę balansuje na granicy kiczu, na granicy kiczu po prostu w tym momencie, nie? Że tak, bo tu, tu trochę takich rzeczy poważniejszych, a jednocześnie takie trochę głupotki i jeszcze właśnie w tej obudowie wspomniałeś o tych komputerowych efektach które wyglądają momentami jak z mistrzów horroru po prostu Mamy... Gorzej, gorzej te efekty za parę lat będą moim zdaniem, moim zdaniem w dużej mierze naprawdę nieoglądalne nie? to jest taki mm -hmm. takie tanie CGI źle. jest w końcówce taka scena z ogniem my za kilka dni omówimy w Radio SK drugą podpalaczkę, która powstała 20 lat temu dla telewizji Sci-Fi i która wygląda lepiej, lepiej, wyglądasz. Niż, no, lepiej niż filmki nowy z 2021 roku. Nie? Ale my też omawialiśmy dosłownie tydzień temu z Jerem wcielenie Jamesa Wana Malignant i tam w rolę głównego właśnie demona powiedzmy w Gabriela wcieliła się Marina Mazepa i tutaj w tę istotę demoniczną też się wciela Marina Mazepa w Unholy, a przecież to wygląda dużo, dużo gorzej tak naprawdę i jak na przykład wychodzi z tego jeziora, czy tam rzeki, o czym Mando już wspominałeś, to wygląda jak jakiś taki żabi ninja. Dosłownie jest taki Pokemon, Ninja się nazywa i mi się z tym skojarzyło. Do tego to wygląda jak w animacji do jakiegoś starego Mortal Kombat. Mamy też, nie wiem, komputerowe efekty dymu wchodzącego między kamien kamienie ściany kościoła, co wygląda też fatalnie. W ogóle płonący krzyż, ten ogień na końcu, to jak ogień na końcu, ale jest taka scena, gdzie płonący krzyż spada na no. jedną z postaci i to powinien być moment przerażający i taki też dramatyczny, smutny, nie? że ginie pozytywny bohater w tym momencie, ale to wygląda tak źle ja po prostu, prostu parstąłem śmiechem cofnąłem i zacząłem wam skiny robić, potem stwierdziłem, nie no usunę to żeby wam aż tak nie spoilować, gdybyście chcieli to obejrzeć, ale po prostu byłem w to szoku totalnie kolejny element jego planu, nie? Obejrzyjmy tak, tak. To, to. jest jeden film. fajny efekt, przepraszam skoro o tym mówimy czcionka z książki zmieniająca się w ciecz, to fajnie wyglądało w miarę ale to jest, nie wiem, tam kilka sekund na cały film a propos tej, tej Mariny Mazepo, o której ty wspomniałeś, to już nie chciałem tego w tym podcaście o Malignant ruszać, mm -hmm. ale to jest o tyle ciekawe, że to bardzo dobrze pokazuje, jak ten film pod kątem roboty, tej stricte warsztatowej jest zwalony, bo ja byłem święcie przekonany, że to jest CGI. Całkowicie. W sensie, że ten demon, że to jest po prostu wklejona jakaś postać CGI i kompletnie nie wykorzystano tego, że właśnie pewnie zatrudnili żywą aktorkę, ta Choreografkę, która ten dziwaczny ruch te, tego demona będzie umiała mm, no, ożywić na ekranie. I teraz no, mieć taką osobę, a patrząc po wcieleniu, ona mogła tutaj naprawdę zablyskać. W wcieleniu i, genialnie i... wszystko odegrała i to była tak, przerażająca. Tak. Ona robiła takie rzeczy, że w ogóle się w głowie nie było No właśnie, ze swoim a, a tutaj no, zostało to obudowane tak z tanimi efektami, że mówię, ja byłem autentycznie w stu przekonany, że to jest całościowo komputerowe. Efekt, więc niech to będzie najlepsza wizytówka wystawiona twórcom efektów specjalnych tego filmu. Mhm. I do tej pretensjonalności jeszcze bym wrócił, bo ja mam w tym kontekście duży problem z ukazaniem kościoła i religii w tym filmie jest taką właśnie to jest niekonsekwencją, bo z jednej strony film pokazuje nam taki skrajny zabobon i brutalność chrześcijan już w tej scenie otwarcia. Tak? Mamy rok 1845 i ksiądz z jakimiś tam wioskowymi gość mi pali kobietę na stosie, przybija jej właśnie najpierw drewnianą maskę do twarzy i tam w imię Boga chce uwięzić jej duszę. No i mamy takie właśnie ekstremalne podejście, tak, chrześcijanie, to, to, te procesy czarownic, etc. Dodatkowo Później pokazuje nam jeszcze, jak wiara pozwala manipulować wiernymi, jak kościół może robić wiernych w konia i jeszcze zarabiać na tym fortunę. Wokół tej naszej świątyni dosłownie po prostu wyrasta biznes za biznesem. Tak, sprzedają koszulki, świece, nawet łzy cudownej dziewczyny w jakichś tam flakonikach, gdy wiadomo, że to nie są jej łzy, no ale sprzedają to na miejscu, pewnie za grubą kasę jeszcze i tak dalej jeszcze nie wiadomo, czy tam wejściówek jakiś nie ma na te cuda i tego typu rzeczy. Widzimy też, jak łatwo w ogóle można żerować na ludzkiej tragedii w tym kontekście. Jak podatni na manipulacje są ci wszyscy chorzy, starzy, ubodzy, którzy po prostu przybywają z nadzieją na jakiś ratunek, na pomoc, a no, mogą zostać łatwo, za przeproszeniem, wydojeni z resztek pieniędzy. Dodatkowo nawet z ust księdza tutaj w tym filmie pada krytyka objawień, bo tutaj to czego doświadcza Alice tego właśnie kontaktu z Marią Magdaleną to zostaje przyrównane do słynnych objawień z historii kościoła i opiekun i wujek dziewczyny w którymś momencie mówi, że dziewczynka z Lord została zamknięta na reszcie życia w zakonie a dwoje dzieci z tej trójki z Fatimy którym też się objawiła Matka Boska zginęło w ciągu roku od objawienia czyli znowu mamy taką ostrą szpilę gdzieś tam w religię Kościół i w ogóle kwestie różnego rodzaju kultów, a z drugiej strony te wątki zostają w którymś momencie porzucone, urwane, niedokończone, zapomniane, a ostateczny wydźwięk filmu jest taki, że Bóg jest dobry, daje drugą szansę, wszystkim kieruje rozsądnie, a po prostu my, maluczcy, no nie rozumiemy jego ścieżek i tak dalej. I po prostu miałem, byłem w takim szoku, bo te, te, ten wątek na przykład tworzenia się tego kultu, tak, tworzenia świątyni, te, tego też biznesu z tym związanego i tej takiej trochę biurokratycznej ścieżki, to było akurat ciekawe na przykład. I autentycznie gdzieś tam się we mnie trochę gotowało, jak na to wszystko patrzyłem, jak słuchałem też, jak tam lokalny biskup komentuje pewne wydarzenia, gdy już dostrzegł w tym e, szansę na właśnie sławę, e, pieniądze, cetera, a potem film o tym zapomina, tak cała ta kwestia, powiedzmy, nie wiem, społeczno-kulturowo-obyczajowa znika. Znaczy to jest problematyczne, bo y, to w ogóle nie wybrzmiewa mhm. i ty, ty mówisz, że to znika, ja bym powiedział nawet inaczej, że y, tak naprawdę ten wątek to się pojawia nagle jak, jak taki y, królik z kapelusza, diabeł z pudełka i y, y, my w zasadzie nagle dostajemy zwrot o 180 stopni. Mhm. Bo przecież no, my tak naprawdę no, widzimy to tworzenie się kultu, ale na poziomie tych struktur y, kościelnych, co by mogło być bardzo ciekawe, y, bo, bo mamy w sumie do któregoś momentu tam Trzech głównych tych księży: te, mm -hmm. tego biskupa, tego weryfikatora z Watykanu i tego lokalnego plebana. I w rękach sprawnego scenarzysty, to by mogła być niezła też historia pod tym kątem, gdziebyśmy mieli starcie tych trzech różnych religijności, a, a już no, mieliśmy chociażby jeden horror wielkanocny z tym weryfikatorem z Watykanu, mm -hmm. słynne, słynny zresztą. I, i tam no, też to wyszło jak wyszło. No, pamiętamy, ale, ale tam czuć było, że właśnie no, w takich historiach jest jakiś tam potencjał, a tutaj mówię, nic z tym nie zrobiono, te postaci się pojawiają, nic w zasadzie nie robią, z jedną się rozstajemy, a druga na końcu nagle dostaje dziw dziw robi jakąś dziwną woltę, która też z niczego nie wynika, no, no, i, no i tyle, a my mamy uwierzyć, że, że to jest jakoś tam spójne, interesujące, nie? No to po prostu naprawdę jest pokaz fatalnego scenopisarstwa moim zdaniem. No, ja tego elementu też w ogóle nie poczułem. Tak jak ja nie jestem fanem akurat religijnych horrorów, tak, tak, taki, taki motyw kultu do mnie mógłby trafić. Tak jak ja akurat chwaliłem chociażby ten serial Hellbound od... To nie był kult religijny. Chociaż nie, no był w pewnym sensie. Był, był, tak, był. Tak, tak tutaj to jest gdzieś liźnięte, jest poruszone w końcówce. Widać mocno ten element fanatyzmu ale tyle. Ja w ogóle nic tutaj nie poczułem. N nigdzie nie zagrało, tak mm -hmm. jak chyba powinno. No i dodatkowo ten film jest pełen takich głupotek, czy może nawet po prostu wielkich głupot. Różnych takich absurdalnych rzeczy typu e, to, ta cała miejscowość powstała e, właśnie wokół e, tej pierwotnej wspólnoty e, też religijnej, e, wokół tego kościoła, a nikt nie pamięta, że w ogóle 150 lat temu palono tu wiedźmy. Tak? No, umówmy się, takie rzeczy jednak tak, no. tak, to jest w ogóle kuriozalny motyw, nie? że tam teoretycznie to jest ważne zdarzenie w historii tego miasta i nikt, nikt o tym nic nie wie. Nikt, nikt. o tym nie wie, że a, to przy a, tym drzewie to, to przecież, przy kościele, nie? przy tym jedynym drzewie. Tak, tak, a, a przecież to w horrorach to, to jest absolutnie klasyczny trop, nie? że mamy tajemnice z miast, w miasteczku, ale to jest tak, że o takich tajemnicach wszyscy wiedzą, że to ten, ten, ta postać z zewnątrz tego nie wie. I to przecież to jest, no mówię, mega klasyczny trop na zasadzie takiej, że mamy tego osobę z zewnątrz, w tym przypadku tego dziennikarza, który się pojawia w miasteczku, nie wie, że tutaj właśnie były jakieś mroczne his historie z przeszłości, wszyscy mu tam mówią na przykład, żeby on się w to nie mieszał, bo tutaj to są różne dziwne sprawy. Ale też wiesz, to jest ten... dziennikarz, który się zajmuje takimi sprawami, więc on też powinien no, wiedzieć swoją drogą, nie? Skoro tak, pisze tak. na temat różnych właśnie niby nadprzyrodzonych wydarzeń, kultów, sekt, no to powinien znać dokładnie wszystkie legendy z tym związku. Związane Ale w tej wydaje, mi się, że... mhm. wydaje mi się, że gdzieś to tutaj pada, że, że w końcu zostanie zmazana ta zła historia tego miasteczka. Już nie pamiętam, bo oglądałem to z dwa tygodnie temu. Ale oni się tego chwycili chyba tak właśnie jak tonący brzytwy. Zaczepili się tego, że mamy tu objawienie, a do tej pory byliśmy tym takim raczej źle kojarzonym miejscem. Ale to właśnie wykłada się całkowicie ten wątek. Dodatkowo jeszcze film nam pokazuje, że w tym kościele, wokół którego to wszystko się dzieje, tam praktycznie na wierzchu w pierwszej szufladzie piórka, czy coś. Są <tak> tak, tak, wszystkie tak, tak. dokumenty na ten temat. Tam są w ogóle ryciny przedstawiające cały proces odskazania przez spalenie i dodatkowo nawet pokazują już twarz po spaleniu, co też jest absurdalne, nie? Już kobieta się cała spaliła, a jeszcze mamy rycinę z jej spaloną twarzą. No, no to powinno mieć znaczenie chociażby dlatego, że tym miejscem objawienia jest to drzewo. No właśnie. To drzewo. Więc, więc jeżeli mamy no. do czynienia z tajemnicą w miasteczku, o której... Ktokolwiek wie, no to pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, no to jest to, dlaczego akurat to drzewo, które jest skojarzone z tym konkretnym wydarzeniem z miasteczka, a przecież dodatkowo ten wątek objawienie jest powtórzeniem wydarzeń z przeszłości, co też jest absurdalne wtedy. Że... No, no dokładnie, dokładnie tak. A jeszcze to, to zachowanie tych hierarchów kościoła w tym kontekście, w końcówce, które jest takie nagłe, no, no też jest dla mnie takim właśnie irytującym elementem. Mm -hmm. I jeszcze takich właśnie zbiegów okoliczności dziwacznych, że ktoś czegoś nie wie, co się z a nikt tego nie widzi i tak dalej, jest więcej, no bo samo zawiązanie akcji to nasz dziennikarz znajdujący lalkę żniwną, którą stworzono w momencie, gdy palono tę kobietę. No i mówmy się, 150 lat temu ją zakopano tam gdzieś pod tym drzewem, a ona jest teraz w, no może nie w doskonałym stanie, ale wygląda jakby tam leżała maksymalnie pół roku, Yeah. <laughs> i jest... No bo wyższe moce jakieś działają. Jest w dziupli no to po prostu, jest do, na wyciągnięcie ręki i potem on ją wyciąga, niszczy ją i rzuca na ziemię, znaczy nawet nie rzuca, zostawia ją tam, gdzie ją zdeptał bodajże, a potem nagle ludzie tam chodzą, jest to objawienie, nikt jej nie widzi po prostu. Lalka, która w drzewie była na widoku po 150 latach, to teraz nagle jest przy, przykryta ziemią i dopiero chyba dzień później ksiądz ją znowu znajduje. Tam przeszło po 100 osób już, bo już jakiś namiot ustawili, cuda się dzieją, ale dopiero ksiądz ją znalazł, więc tu jest masa takich właśnie y na, takiego naginania rzeczywistości pod to, żeby coś się wydarzyło w scenariuszu, ale w taki głupi sposób. Nie wiem, figura Maryi Krwawi, co fajnie wygląda. E, może, e, gdy widzimy to pierwszy raz, za trzecim razem już sobie myślimy, Jezu, skończcie, tak, już widzieliśmy to. E, ale właśnie figura Maryi Krwawi z oczu w kościele i nikt na to nie zwraca uwagi. Po prostu trzy razy Krwawi i nikt e, nikogo to nie rusza. A no to też wyglądało gorzej niż w Stygmatach, gdzie też były takie mo momenty, a to, to też film z odpowiednią metryką, mhm. patrząc w na no, Ancholi. I jeszcze Mando teraz próbował tłumaczyć, że to zła siła zadziałała świadomie, tak, żeby właśnie ta lalka przetrwała i teraz bohater ją znalazł, ale zła siła też działa w sposób kretyński, bo e, Wiedźma tam ma takie... No ja nie wiem, czy obronię ten film... Ma, takie, ma taki tekst, że wątpliwości prowadzą do zagłady tak? i że nikt nie może wątpić, ale jednocześnie łazi za naszym dziennikarzem jako potwór z wypaloną twarzą. tak? No i tak, nie, nie wiem, no, gdybym nie chciał, żeby ktoś był przestraszony i we mnie wątpił, to bym mu się nie pokazywał chyba ze spaloną twarzą. No, no ale to jakieś luki, to jakieś luki w tarczy sam, że co jakiś czas niektórzy widzą po prostu, nie wiem... Ale to też na przykład ten element dobrze pokazuje, że ten film miał potencjał, bo to jest kolejny potencjalnie na papierze Fajny wątek, w tym sensie na ile ta wiara w coś nadprzyrodzonego jest czymś takim, co może właśnie ten byt wręcz powołać do życia. Nie? To, to nie jest jakieś zupełnie nowum, no bo takie rzeczy mieliśmy w horrorach, że albo się siły nadnaturalne żywią właśnie wiarą, albo wręcz są kreowane właśnie siłami wiernych. No, nie tylko, tylko w horrorach, amerykańscy z bogowie. Nic nie, nie zrobiono. No właśnie, no chociażby. Ale z tym nic nie zrobiono tak naprawdę tutaj. Mm -hmm. No i to wszystko prowadzi do finału, który jest... Znaczy, to co się dzieje przed samym finałem jest fatalne. Sam finał jest ok, jest trochę patosu, trochę kiczu, ale no absolutnie nie satysfakcjonuje, a do tego jeszcze potem mamy scenę, która sugeruje sequel i i to już był taki cios w twarz, jak sobie pomyślałem, że ktoś chciał od razu, myślał o drugiej części, dlatego zostawił sobie furtkę, no to się jeszcze bardziej wkurzyłem tak naprawdę. Ja na końcu byłem zadowolony, bo się okazało, że napisy końcowe mają 7 minut. E, także to, to, to był najlepszy moment z tego filmu. Ostatnia scena, że się już skończyło. E, ale no tak, no, no myślę, że już chyba przechodzimy do, do, do podsumowania, zakończenia. No, to jest bardzo zły film. Bardzo słaby film, duże rozczarowanie. Na samym początku pytałeś, jakie były nasze oczekiwania. Ja też przyznam, że oczekiwałem e, dużo więcej, że w sumie liczyłem, że to będzie taki dobry film do tego worka. Po pierwsze, no... To wszystko, o czym powiedziałeś na początku, po drugie nie wspomniałeś w sumie o, o wielu nazwiskach, bo tutaj jest dużo nazwisk takich konkretnych. mamy Film jest reklamowany nazwiskiem Samara Samaraimiego, jest ten Jeffrey Morgan, Dean Morgan w roli głównej, ale jest też William Sadler, kingowy aktor, jest Carrie Elves, czyli doktor Lawrence Gordon z Piły. Także, także wiesz, no jak ja zobaczyłem te twarze, to, to że tutaj występują tacy aktorzy, to miałem duże oczekiwania i to wszystko na mordę poleciało. Ten film był pieruńsko po prostu nudny i słaby. Jeszcze Diogo Morgado tutaj gra e, tego księdza weryfikatora, a to jest zabawne, bo on też Jezusa grał w Synu Bożym i tak tutaj druga strona barykady. Nie no, myślę, że absolutnie nie można tego filmu polecić i ja jestem bardzo mocno rozczarowany, bo no ja tak po tych recenzjach, które można było zobaczyć, to raczej nie spodziewałem się już czegoś dobrego, ale właśnie... Jak zobaczyłem ten początek, że to w sumie wizualnie wygląda no, profesjonalnie. Mamy dobrych aktorów, no bo właśnie mamy tę, tę pakę, którą Ty mando wspomniałeś, czyli spore nazwiska. Budżet jest niemały, bo to było 10 baniek z tego, co ja pamiętam i no, sama historia też z potencjałem. I tutaj nic nie działa. Bo moim zdaniem nawet aktorsko to wypada źle w wielu momentach szczególnie kary Elfs mnie bardzo rozczarował, bo, bo mam wrażenie, że tutaj też te przemiany, które on zachodzi, to, to, to Ale po prostu on nie są jest karykaturalne. właśnie taką karykaturą, nie. No tak, tak, no i, i wiesz, i, i, i to powoduje, że y, ja po prostu jestem mega wkurzony zawsze po tego rodzaju seansach, bo y, jak oglądam film y, robiony za, za catering tak, przez amatorów, y, którzy się spotkali i postanowili nakręcić film, to mam jednak trochę miłosierdzia dla nich, y, no, no bo wiele rzeczy można wybaczyć, nie? ale kiedy dostajemy film zrobiony przez profesjonalistów z dużymi nazwiskami y, gdzieś tam na etapie produkcyjnym przed kamerą, Teoretycznie bazę, bazę dla scenariusza w postaci książki uznanego w środowisku autora horrorów, a dostajemy taki chłam, no to, to, to nie, nie, no to masakra. Pięknie podsumowałeś. I jeszcze z Wielkanocą nie ma nic wspólnego. Tak, a jeszcze gwóźdź, ostatni gwóźdź do trumny po prostu, nie? Jeszcze nie było tej Wielkanocy, tylko. To nie gwóźdź do tylko trumny, tak. tylko drewniana maska na zwłoki i w kołek. I nie wiem, jeszcze zalanie betonu. Tak, i tym akcentem przechodzimy do drugiego filmu w dzisiejszym zestawieniu, czyli do stwora The Bing z 1981 roku. Scenarzystką i reżyserką tego filmu jest Jacqueline Grace Kong, znana także jako Jackie Kong czy też Queen Kong. I nasza królowa zasłynęła także innymi filmami, m.in. Nocnym Patrolem, Nocnym patrolem z 1984, tępakami z 1987 i krwawym obiadem z 1987. Jej kariera nie trwała jakoś szczególnie długo. Skończyła kolecz i była w związku z Bilem Osko. Jej ówczesny mąż był producentem filmowym i dał jej 4,5 miliona dolarów, by sobie nakręciła jakiś film. Nie miała żadnego większego związku z branżą, nie miała wykształcenia fachowego. No po prostu jej mąż był producentem, który miał kasę, a dorobił się na kinie Sexploitation. I, no i tak powstał właśnie stwór Film, który w ogóle leciał w kinach, co, co mnie trochę e, e, dziwi, przeraża. Nie wiem. Mam e, różne mieszane emocje z tym związane. E, w 1800, 1980 roku wyświetlano go właśnie po raz pierwszy jako piękną i bestię. Nie ogarniam, czemu ktoś miałby to tak nazwać, ale okej. Okay. A jak Mando wspominał, kręcono go pod tytułem wielkanocnym, a mianowicie Easter Sunday. Więc najpierw miała być to niedziela wielkanocna, potem piękna i bestia, a skończyło się na stworze. I jest to slasher, w którym trafiamy do Pottsville w Ohio, gdzie. Z... Slasher? No, mamy mordercę, który zabija no, potwora. No, no dobrze, dobrze. Okej, okay, przepraszam. Zaskoczyłeś mnie e, ta, ta, takim gatunkowym wyborem do opisania tego filmu, ale spoko. Nie powiedziałem, że dobry Slaszek, tylko że Slaszek. E, mamy zmutowanego potwora, który biega po mieście i zabija kolejnych mieszkańców. A my e, śledzimy lokalnego glinę i zastanawiamy się, czy uda mu się rozwiązać zagadkę Morders i pokonać bestię. E, możecie dowiedzieć się tego magnując 80 minut swojego życia, przy czym e, <śmiech> już tu podkreślę, że 80 minut na papierze, bo w praktyce to tak dużo, dużo dłużej. <śmiech> no niestety. To był jeden z... E... Czynników, dla których zdecydowałem się na ten film. Po, po, po tym pierwszym moim wyborze, 2 godziny 15, to ten y, godzina 20 wyglądało to super, ale ja też y, uważam, że y, no, ten film pokazuje, że y, po, pojęcie czasu jest względne. Ale możemy zacząć od rzeczy bardzo pozytywnej, bo tak jak zawsze ze świecą szukać niemalże w tych horrorach wielkanocnych Wielkanocy, to ten film faktycznie jest mocno wielkanocny. My w zasadzie... A, no, no, Przepraszam bardzo, jak na standardy jak wszystkiego, na standardy, co widzieliśmy tak. w tej serii, to to jest ścisły, A, ścisły tok. bardziej wielkanocny jest morderca w stroju króliczka, który przez cały film jednak biega w stroju króliczka, niż tutaj w zasadzie jedna scena i jakaś, jakieś jedno wspomniane. Ale ta scena to była Cześć, najlepsza scena co, w filmie. Co mi umknęło. Ale ta scena to jest scena szukania jajek wielkanocnych, czyli to w sumie trochę tak jak kritersy 2, tylko tam było, no chociaż tu też jest makabrycznie, tam było Czyli to jest taka jedna scena, gdzie dzieci szukają jajek wielkanocnych i tyle. No spoko, dobra, jasne. To nam automatycznie pokazuje ten film. Akcja tego filmu rozgrywa się w czasie świąt wielkanocnych i mamy też element wielkanocny, ale cała reszta, no, no to ja jednak wolę już, jak to się nie dzieje w wielkiej nocy, ale mamy wielkanocny symbol w postaci króliczka, co prawda... Będziesz no, miał no, zagał króliczka, playboya, Chciałem odskoczyć od tego, chciałem odskoczyć i, i, i, i wiesz, miałem oczekiwanie od tego filmu, bo po pierwsze ten tytuł Easter Sunday, po drugie on miał też jakąś tam nie wiem czy premierę, tu mnie zaskoczyłeś tym rokiem 80, bo Wikipedia poda podaje chyba 81 Wielkanoc, że była jego premiera, a potem trzy lata szukali dystrybutora, no ale tak czy siakno gdzieś tam był wyświetlany w okolicy Wielkiej Nocy, więc, więc trochę liczyłem na więcej, więc ja mimo wszystko tym zostałem rozczarowany, ale patrząc na to co było w poprzednim filmie i na większość tego, co było w zeszłym latach, no to fakt, to jest film wielkanocny. Klimatu tu nie poczujecie za bardzo, ale też te święta mają specyficzny klimat, no ale jest to tutaj, jest to tutaj w fabule yy, umieszczone. Mm -hmm. Jerry chyba chciał jeszcze wspomnieć o dialogu, gdzie to się pojawia, tak? Tam na samym początku. Tak, nie, nie. To, to tylko się wpisuje w to, co te Mando powiedział, że po prostu mamy e, nie tylko tę jedną scenę, ale też mamy taki monolog radiowca, który nam towarzyszy e, jako taki wyznacznik upływającego czasu. Już w pierwszej sekwencji on nawiązuje właśnie do, do Wielkiej Nocy i później e, ta Wielkanoc właśnie w tych monologach e, tego, tej postaci, którą tylko słyszymy, ona będzie cały czas powracowana no więc to, to bym chciał wyróżnić, że to nie jest tak jak w Anjali, gdzie tylko Wielka Noc pada, w takim, a nie innym kontekście. Tylko tutaj to faktycznie. Ta, ten tytuł, nawet właśnie to Eastern Sunday, to, to ma, jakieś, ma jakieś odbicie w tym filmie. Bo nie powiem, że w fabule, no bo ciężko tutaj powiedzieć, żeby. Żeby to była fabula. Że, żeby tu była fabuła. No właśnie, no. to była fabula. Właśnie. O tym pomyślałem. Ja też trochę, no, trochę się tego spodziewałem, bo jednak trailery oglądałem. No to był strzał w ciemno, jak każdy z tych filmów. Nie oglądam ich wcześniej, nie? Strzałamy szkoda, w ciemno w ostatniej <laughs> chwili. Abyśmy zakończyli, wiesz, jeszcze przed pierwszym podcastem. E, oglądamy je w ciemno e, na ostatnią chwilę i no wiedziałem, no bo trailer pokazywał, ja po pasku też sobie przejeżdżałem wcześniej, żeby sprawdzić, czy gdzieś tam chociaż coś pada. No, no, no raczej zakładałem, że to będzie film, którego akcja po prostu rozgrywa się w okolicy świąt. Takich jest więcej jakby, co mam gdzieś tam e, zanotowane w moim notatniku. A, ale to nie, nie groź, nie groź. Nie strasz, nie strasz. Jak to powiedział prezydent ostatnio. <laughs> o, ale dobrze, jak mamy y, zaraz smęcić, to zostańmy na moment przy najlepszej scenie z tego filmu. Nikt go nie będzie raczej oglądał, być możemy ją z opowiedzieć. W y, Nie. Y, to, zakończenie było kiepskie. Y, ale właśnie ta scena wielkanocna. Y, mamy dzieciaki z jakąś opiekunką, nauczycielką, nie wiemy, y, na polanie, obok są jakieś krzewy i ona mówi, że będą zaraz szukać. Jajek. Tak zgodnie z tradycją króliczek wielkanocny pochował jajka, a te dzieciaki z jakiejś szkoły czy nie wiem po prostu okolicy jakiegoś ośrodka mają szukać tych jajek i jedno z jajek jest szczególne i będą jak gdyby dwie nagrody w tym konkursie, jedna dla dziecka, które zbierze tych jajek najwięcej, a druga dla dziecka, które zbierze to jedno szczególne jajko tam z jakimś króliczkiem jeszcze czy na nim, czy dołączonym do niego. No i w zabawie bierze sporo e, dzieciaczków e, i jedno z tych dzieci jest sporo młodsze. Tak? Tamten, no to już powiedzmy gdzieś tam chodzą do szkoły e, pewnie od kilku lat, e, a jedna dziewczynka jest młodsza i zawsze zanim podniesie swoje jajko, e, gdy już jakieś znajdzie, to jakiś starszak podbiega i zabiera właśnie to jajko sprzed nosa, co już jest absurdalne i gdzieś tam trochę smutne, trochę zabawne. Ale potem to nasze dziecko najmłodsze trafia na otwór w ziemi z jajkiem i z potworem, z tą tytułową istotą, z tym stworem w środku, bo ten potwór, między innymi, jako takie dziury w ziemi się tutaj przemieszcza i oczywiście czego się spodziewamy, że ten potwór zaraz zeżre to dziecko. Tak, Czyli on tam też rozrywa na strzępy ciała, więc już spodziewamy się najgorszego. A tu się okazuje, że potwór daje temu dziecku ogromne jajo i to jest właśnie to jajo z króliczkiem. Opiekunka właśnie wtedy podchodzi, ta dziura z potworem znika E, I e, właśnie patrzy, o, to jest to, to właśnie zwycięskie jajo i krzyczy: Patrzcie, wszyscy! Suzy znalazła specjalne jajko! I jakieś dziecko w tle jeszcze e, komentuje: A, shit! I się kończy właśnie scena wielkanocna. I to jest najlepszy moment z całego filmu. Zdania nie zmienię. Przykro mi. No to ja wam powiem, to dzisiaj się inaczej trochę niż standardowo akcenty porozkładają w naszym gronie, bo ja uważam, że te pierwsze 30 minut filmu, czy może 25, bo chyba ta scena właśnie, o której ty wspomniałeś, to jest 20 czy 25 minuta, to było całkiem spoko. A czyli ta scena czy sensie, się że... nie podobała? Nie, nie, ona mi się podobała, A, okay. tylko na, na tej scenie jakby mi się kończą rzeczy, które mi się podobały, bo im dalej, tym było gorzej. Tylko ten, te pierwsze 30 minut już jest, już jest dziwne, bo to, co my tak się zaśmialiśmy, że w sumie ten film nie ma fabuły, to jest jeden z największych problemów i ja trochę nie rozumiem, jakim cudem w ogóle ten film znalazł dystrybutora, bo, no, ten, bo, bo ten, tyłuś, się ten, ten film się trochę ogląda jak taką Wprawkę studentów w nakręceniu filmu grozy. W tym sensie, że te pierwsze 20-30 minut to jest tak, że my dostajemy to miasteczko i różne postacie, które tam sobie łażą, tego śmiesznego policjanta, który nie wiem dlaczego mówi do nas głosem z ofu, To jest tak właśnie... po prostu kuriozalne, Bob, że, że głowa mała. tego radiowca hmm? wspomniałeś. Film się zaczyna głosem z ofu jakiegoś narratora który dodatkowo pojawia się na głosie z Ofu radiowca, więc mamy dwa głosy z Ofu jednocześnie, jeden to jest jakieś niby radio no. lokalne a drugi to jest taki narrator, który jak gdyby czytał jakieś napisy początkowe czy coś i też wprowadzał nas w sytuację przedstawioną co już jest po prostu absurdalne a do tego właśnie z tym dźwiękiem skopanym, no to pomijam fakt, że ledwo słychać te rozmowy momentami Dodatkowo niektórzy mówią trochę też jak gdyby niewyraźnie i są nierówne ścieżki, także niektóre dialogi są dużo głośniej inne. No, du no i dynamika tego jest taka, oni tak mówią tak, nie wiem, trochę jak... Jak dubbing włoskich filmów, chociaż Bo może nie aż tak tak, tak. tak, ale no, jeszcze. No, coś w tym stylu, nie? Takie, i, I to takie jest takie też monotonne, takie jednolite. Tak, ale jeszcze do tego to wygląda jak granie w stare przygodówki point-and-click, że bohater chodzi z miejsca na miejsce, i jak coś klikamy, to my słyszymy jego myśli dotyczące tego, co widzi, ale przez to, że mamy słabą technologię, słabą animację, to ten obrazek się nie rusza, tak? nie rusza ustami nawet. I tu tak mamy aktora, który momentami właśnie słyszymy jego myśli, ale nie otwiera ust, tak? I... Nie, no to jest, to jest jeszcze gorzej zrobione, bo to nie jest tylko takie, dopóki to by było na zasadzie, że on sobie idzie i my słyszymy jego myśli, to by było złe, ale, ale no powiedziałbym złe na poziomie po prostu no, no niewprawnego filmowca, ale tutaj na przykład mamy absolutnie kuriozalną scenę na komendzie, gdzie przychodzi jakiś policjant, który tam złapał jakiegoś gościa na jakimś chyba nielegalnym łowieniu i on rozmawia z tym yy, gliniarzem, tym naszym głównym niby bohaterem, a on sobie coś tam myśli. I my widzimy scenę, w której po prostu wygląda, jak oni by telepatycznie rozmawiali, bo on do niego mówi, i słyszymy z drugiej strony myśli tego, tego policjanta. I zamknięte On do niego usta mówi. Tak. I zamknięte usta. On do niego mówi i słyszymy te jego myśli. Po czym ta druga postać mówi i znowu słyszymy myśli tego gliniarza. No to jest po prostu absolutny kuriozum. W życiu nie widziałem tak źle zrealizowanego tego rodzaju motywu, jakim właśnie są jakieś tam myśli głównej postaci, ale poza tym, że to, to jest tak złe, poza tymi wszystkimi wadami technicznymi, poza słabym aktorstwem, naprawdę słabym aktorstwem, chociaż to, to też jest w sumie dziwne, że tu nawet jest przynajmniej jedno dosyć duże nazwisko, bo Martin Landau, który się tutaj pojawia w jednej z mm -hmm. ról, to, to, to jest dosyć naprawdę charakterystyczny aktor, na pewno wiele filmów z nim każdy z nas oglądał, ale poza tym ja nawet kupowałem to, jak to było prowadzone, że mam Mamy od sceny do sceny, gdzie mamy właśnie dużo tych zgonów, gdzie giną nam postaci, my w zasadzie nic o nich nie wiemy. Ale na przykład, nie wiem, taka scena w kinie, tym samochodowym, mi się to podobało, jak to było zrealizowane. To, to, było, to było spoko. Tylko, że niestety, ja myślałem, że to jest tak, że to, to jest takie wprowadzenie, że właśnie no, mamy to, to coś tytułowe, tę, tę istotę, która szerzy ten chaos w miasteczku i że to do czegoś zacznie prowadzić. No tylko to do niczego nie prowadzi. My ten film mamy utrzymany w tej samej tonacji, czyli tak jak, nie wiem, w drugiej minucie widzimy już pierwszy zgon, to tych zgonów jest tutaj dużo, ale tu, tu nie ma żadnego napięcia, no bo po prostu coś, coś wyżyna ludzi i dlatego dla mnie to się w ogóle nie schodzi w jakąś spójną fabułę, w spójną narrację, tylko mamy po prostu taki zlepek scen, które, które są poprzetykane mhm. później naprawdę słabymi takimi... Yy, nudnymi, nic nie wnoszącymi dialogami. Bo właśnie na samym początku, ta, ta, tak jak mówisz tam druga, trzecia minuta, widzimy jakiegoś dzieciaka, który wybiega Skądś ucieka, biegnie, kratnie wóz, nagle coś skakuje na dach, jak gdyby tego wozu, czy coś, i macki urywają dzieciakowi głowę, a auto wjeżdża w jakiś budynek, potem zjawia się tam gliniarz, i nie ma ciała, nie wiadomo w ogóle jak to auto się tutaj znalazło, tak, nie ma żadnych śladów. A, nic. a, a, a ważne w kontekście, jak to jest źle napisane, to teraz powiedzcie mi, czy wyczytaliście z tego filmu to, co powiedziała Wikipedia, że dzieciak z początku filmu to jest syn tej takiej starszej pani, która później poszukuje swojego jakiegoś tam chłopaka y, przez y, drugą połowę filmu. Nie. A tak Wikipedia mówi? Tak, tak, tak, tak, jest, tak jest opisane. Nie, to ja to, myślałem, że, że dzieciak. Że ten dzieciak na początku to jest jej dzieciak, ten zaginiony. I później, jak ja sobie sprawdziłem imiona, to tak faktycznie jest. Tylko że to w ogóle z tego filmu nie wynika. Ja byłem przekonany, że jej dziecko, bo wiemy, że jedna pani straciła dziecko. Tak i wiemy, że w miasteczku jest składowisko odpadów radioaktywnych i ja po prostu założyłem, bo to dziecko niby tam poszło, że to dziecko tam poszło, wpadło w te odpady, zmutowało i to dziecko teraz się panoszy po mieście jako mutant. No, no, no, no nie, no właśnie tu ci wyjaśniłem, że nie, czego, czego ten film absolutnie nie robi, nie? I gdyby nie to, że faktycznie te imiona postaci się zgadzają, no to ja nie wiem, z czego my mamy niby wnieść, że, że to jest ta pani, bo ja to w ogóle myślałem, że to jest jakaś po prostu stara wariatka, taka jak wiecie, w małych miasteczkach, gdzieś tam syn zginął dawno temu, a ona go nadal poszukuje na przykład, nie? że to jest tego rodzaju postać, nie? No, no nie, tylko scenarzystka nie umie napisać scenariusza. A ja w ogóle nie myślałem. <śmiech> Pewnie ci też nie przeszkadzały problemy z głosem, bo nie słuchałeś. Nie, słuchałem, słuchałem, ale po prostu płynąłem sobie, byleś by się skończyło. Mm -hmm. e, dobra, mamy, właśnie wspomniałeś o Martinie Landau, on gra tego naukowca chyba, nie? Yy. Tak, tak, tak, tak, dokładnie. Tego, co tam mm -hmm. przy tym składowisku niby yy, trochę pomaga. Yy, mamy Rexa jako naszego glinę i ten glina, boże, jaka to jest kreacja też. Yy, z jednej strony to właśnie jest taka si sierota trochę, bo on na przykład wsiada do swojego własnego auta i nagle przestraszony wysiada, bo słyszy chrapanie na tylnym siedzeniu. Okazuje się, że jakiś ćpuntam mu wszedł do tego auta i zasnął. Yy, okoliczny. Yy, a z drugiej strony yy, potem robi się z niego takiego Herkulesa, trochę takiego rycerza na białym koniu, bo on na przykład idzie do swojej wybranki jakiejś tam piękności z miasteczka i wiedząc, że po okolicy coś grasuje, to mówi jej, że nie możesz wracać sama do domu. Musisz poczekać, ja cię odbiorę i cię odprowadzę. I jest taki właśnie tutaj E, och, ach, szarmancki ochroni o, o, w ogóle. E, do tego jest taki strasznie twardy. A bo potem na... ją zamyka w areszcie, tak. co jest też przecież absurdalne. <śmiech> <nie>? <śmiech> tak, tak, tak, mm, no, zamknąć dokładnie. kobietę w areszcie, gdzie grasuje jakiś potwór, który nie wiemy w ogóle jak działa, pozostawia po sobie jakąś zieloną masę z glutem, nie wiemy czy jest jakąś plazmą czy czym y, i zamknąć w miejscu bez drogi ucieczki. No ale wiesz, tutaj nasz Glina się nie boi. On, on wie, że go podkona, no bo przecież to jest koleś, który jak wdepnął na deskę z gwoździem i mu przebiła stopę na wylot, to, to powiedział o, to tylko o oh god i tyle, i wyjął stopę z gwoździa, nie? To było w ogóle... Przecierałem oczy, co ja oglądam Tak. No, to prawda. No, więc wiesz, jemu takie rzeczy nie straszne, no. On to sobie gwoździem pewnie zęby czyści, nie? Po szczotkowaniu, czy coś. No. O. Masakra. I właśnie kreacje aktorskie no nie porywają, bo są kiepsko przede wszystkim też napisane. już, tutaj Ciężko się czepiać aktorów, bo też no nie mają za bardzo z czym pracować, ale do tego w ogóle reżyseria też jest skopana. Widać, że ta nasza Jackie Queen, bo że Jackie Kong no nie miała za bardzo do czynienia wcześniej z produkowaniem, reżyserowaniem, pisaniem filmów. E, na przykład te e, morderstwa czy walki z potworem e, no to ich nie potrafili nakręcić tutaj. Tak totalnie nie potrafili. E, bo przykładowo widzimy Pysk Bestii po chwili bohatera rzuconego nie wiadomo przez co on jak gdyby zostaje wrzucony w kadr i przelatuje przez kadr, uderza w jakąś ścianę po chwili znowu mamy zbliżenie na pysk bestii potem widzimy bohatera walącego w coś tuż nad kamerą z czego nie widać, jest poza kadrem potem znowu widzimy zbliżenie na pysk bestii, na gałkę oczną i tak naprawdę my się musimy domyślać, że to jest walka tych dwóch postaci, tak? bo one nie są nawet obok siebie w kadrze, tylko jak gdyby mamy taki komiczny montaż, tak? tu pysk, tutaj coś się dzieje, tu pysk, tutaj coś się dzieje i no to wygląda źle i jest nieczytelne też, ja wiem, że to jest stary film i że tutaj trochę akcji rozgrywa się nocą, ale momentami absolutnie nic nie widać. No ja dlatego byłem zaskoczony tym, że Ty Mando wspomniałeś, że ta ostatnia scena jest najlepsza w tym filmie, bo ona... Jest źle nakręcona i ona się nie chce skończyć. Przecież ta ostatnia scena no, to jest chyba wiem. ostatnie 15 minut. Przecież, Przecież oni jej po prostu... nie wiem, że ona jest ja, dobra. Ja, ja, ja, ja, się, ja się przyznam, że ja na niej w którymś momencie zasnąłem i musiałem przewinąć. I się obudziłeś, a tam się nic nie zmieniło. To tak no, jak ja poszedłem no na drugim hobicie się wysikać, a wróciłem, a on cały czas stał na złocie i się rozglądał w koło. Um, ja, ja wiem, to nie jest dobra scena. Ja nie powiedziałem, że ona jest dobra. No, też to, to, to, to nie wkładasz mi tych słów w ust, ta, że jest najlepsza, bo ja się przy niej jako tak obawiłem. Wcześniej po prostu w tym filmie on się snuje, oni gadają różne rzeczy, tam niby ludzie giną, ale ja nie wiem po co, ja nie wiem jaki to ma sens, ja nadal tego nie wiem, żeby było jasne, e, ale, ale wiesz, te, tego potwora w zasadzie nie widać wcześniej, ja przynajmniej go nie dojrzałem, nie wiem, czy to było tak ciemno, czy no o nie, co tam tylko te ręce, ręce takie no, zmutowane jakieś tam pokazują mignięcie. coś jakieś wiemy, takie rzeczy, że coś nie? się wydarzyło, że faceta Wysk wyrwało zaszetką, przez okno w z samochodowym, zostają te zielone gluty i to tyle. A w końcówce widzimy tego potwora, on nie jest dobrze zrobiony, żeby było jasne, to jest stateczny, statyczny stwór na kiju od miotły prowadzony przez, przed ekranem. On ma tam, nie wiem, no, no, dwa punkty artykulacji, oko mu się jedno rusza na czole i, i buzia się otwiera. Ale mimo wszystko no, to, było, to było coś najładniejszego, co widziałem w tym filmie, gdzie czułem, że, że wiesz, że... Mimo wszystko się do tego jakoś przyłożyli, gdzie czułem jakieś tam, nie wiem, no, yy, jakąś mikroskopijne uczucie do tego, co oni robili, bo ten potwór wiesz, ocieka tymi glutami, on jest fajnie nie, no on podświetlony fajnie wizualnie na czerwono. Wygląda. Fajnie. Ja wiem, że wszystko to jest źle zrobione, że to jest długie i, i, i, i tak po prostu tak, tak mało dynamiczne, że, że faktycznie można zasnąć i nic nie stracić. No ale dla mnie cały ten film taki był. A jak w końcówce zobaczyłem tego potwora, a mam jeszcze w pamięci na przykład rekiny z Pola Kukurydzy, to, to mówię, no to czułem ja jakąś tam jakąś pracę tych ludzi, którzy tutaj przy tym filmie działali I, i, i, i tyle. I, i tyle. Mm. To nie było dobre, nadal. <laughs> Jeszcze a propos y, takich absurdów tutaj i kiepskiej realizacji, w tym filmie był jeden z najdziwniejszych skerów, jakie kiedykolwiek widziałem mamy pierwsze spotkanie naszego gliny ze stworem i policjant, się nie wie co jest grane no i stwierdza, mimo że jest tak twardy, że właśnie gwoździe w stopie go nie ruszają, to w tym momencie stwierdza dobra, ja spadam, po prostu ja nie, nie walczę tutaj, nie kombinuję, ja uciekam no, i właśnie ucieka, wybiega z domu, ucieka przed tym mutantem i nie wiadomo dlaczego tuż obok biegną tory. No i on widzi, że nadjeżdża pociąg i koleś przebiega tuż przed rozpędzonym pociągiem, żeby zgubić pościg, żeby ten pociąg odciął go od potwora. No i logiczne jest, że w tej sytuacji powinien biec dalej, tak? No bo potwór musi się zatrzymać. Pociąg tam za chwilę przejedzie, no i będzie miał jakąś tam przewagę, ale nie, policjant przebiega przed pociągiem, nie biegnie dalej, tylko pada na ziemię, co już jest absurdalne i ja przez to aż się zbliżyłem do ekranu, na zasadzie co on robi, nie? o co chodzi. Pociąg przejeżdża, no i jak pociąg już przejedzie, okazuje się, że tego potwora nie ma po drugiej stronie, ale nagle słychać jakiś ryk, taki właśnie strasznie głośny dźwięk i co tak dźwięk wydało? Okazuje się, że tuż za tymi torami tak jak koleś leży po prostu na ziemi to tuż obok jakiś dziadek opuszcza łychę koparki i mamy koparkę która opuszcza właśnie swoją łychę i ten dziadek pyta glinę czy wszystko jest w porządku. I po prostu w ogóle scena od czapy, nie ma nie ma w ogóle żadnej rozmowy, nie wiemy kim jest ten facet, nie wiemy co tam robi ta koparka w ogóle, co się stało z potworem. Nie, po prostu chodziło, żeby dać jumpscare'a, ale to nie będzie potwór, tylko koparka. No to było już tak absurdalne w tym momencie, że Wow. no plus, plus mówię no tutaj cały czas na każdym jednym możliwym kroku, etapie tego filmu widać, że osoba, która go kręciła naprawdę nie umiała napisać scenariusza do, do jakiejś historii swojej no bo przecież mamy tutaj teoretycznie też tak jak przed chwilą mówiliśmy, że sama historia miała potencjał no to wiecie, tutaj znowu ja pewien potencjał widziałem, no bo to jest niby tanie i zgrane czyli motyw jakiegoś zmutowanego potwora, bo odpady atomowe, no przecież swego czasu kinematografia ta głównie amerykańska bardzo mocno żerowała na tym lęku przed atomem i, i wszystkim co z nim związane, no i mieliśmy sporo tego rodzaju filmów o, o właśnie różnych mutantach atomowych i tu można było to nakręcić w jakby ciekawy sposób, ale nawet na tym polu ten film leży, bo w zasadzie o co tu chodzi z tym wszystkim, to ja też, tak jak Ty mam dopowiedziałeś w którymś momencie, to ja też suma sumarum nie rozumiem, bo mamy tego doktora, yy, mamy to niby jakieś tam składowisko, ale co się stało, że, że, że ten potwór tutaj jak on, jak on, jakby się tutaj, jak on powstał w zasadzie, czy właśnie to ktoś wpadł do, do tych odpadów, czy czy one się przesączyły do ziemi. Ja jestem przekonany, że to ten dzieciak tej tej wszedł tam, wpadł i zmutował. I nie wiem, może ktoś to pisał opis na Wikipedii, oglądał mniej uważnie. No może, ja może, jest, może, ja może i tak. Tutaj. Ale też, też na przykład mamy przecież cały ten wątek właśnie tych odpadów. To, to miasteczko ma na to wywalone. Tam niby dziennikarze jacyś tam kręcą aferę, ale, ale nikogo to nie obchodzi. Nie, nie, no to, to, to jest naprawdę tak źle napisane, wow, ja przecierałem pod tym kątem oczy ze zdumienia cały czas. Mm -hmm. A to prowadzi do finału, który y kiewski umówmy się. I t, t, właśnie Mando mówił, że końcówka była e, spoko. E, nie, końcówka była straszna, bo też zwiastowała sequel. Ja byłem po prostu też prześlałem oczy ze zdumienia. Byłem tak zaskoczony. Ale to takie czasy. Wtedy tak się prawie każdy chorok kończyło. Ja, ale ja wtedy dosłownie autentycznie moja myśl była taka, że dobrze iż sprawdziłem IMDB przed seansem e, i że sprawdziłem też tutaj filmografię twórców, e, bo inaczej bym dawało dostał, gdyby to miało mieć sequel i to też właśnie jakkolwiek rozgrywając się w Wielkanoc czy coś, mówię nie. Drugiego bym już nie przeżył. I jeszcze taka też mega dziwna rzecz, tak jak ta kopalka wcześniej. Na koniec dostajemy tablicę z opisem, czy tablicę, w sensie tekst po prostu na ekranie z opisem dalszych tak, o, losów w postaci. Jakie to jest kuriozalne. To a jeszcze, sensu, a nie? jeszcze to, to jest start. Wyłapaliście, by no, że to no, tak. jest idiotyczne? Tak, ale to, Co to nie było zabawne. Bo ja nic chyba nie wyłapałem. Nie, no, no tam były takie opisy po prostu totalnie z tyłka. Jakby ktoś sobie zgrywę nagle zrobił. Jak przecież albo opisują te poszczególne postaci, jakie były ich dalsze losy, to po prostu jakby trzylatek napisał i tylko by, by napisali, wiesz, robimy taki film o potworze, jest policjant, jest, jest pani kelnerka, przecież ten policjant też tam odszedł ze służby i czymś się tam zajął jakimś idiotycznym nie wiem, tam hodowlą gołębi no, no, czy coś dobra, takiego. No, jakieś to, taki, dobra, takie to tak było. Mhm. No, a myślałem, że śmieszny żart mówisz nie, detektyw przeniósł się do Hollywood i został kaskaderem było. o tak, no tak, przepraszam no no, no to było niesamowite o, i, i ja tutaj może też zaznaczę na koniec że to jest dużo lepszy film od wielu tytułów, które oglądaliśmy w ubiegłych latach w tej serii konkretnie, ale to nie zmienia faktu, że właśnie na dzisiejsze standardy jest zwyczajnie nudny, jest bardzo nudny, bohaterowie nie są interesujący, główna postać jest raczej antypatyczna, a potwór, no potwór jak potwór, ale nie ma motywacji przede wszystkim, tak, no żądny krwi mutant, który się panoszy i nie ma żadnej zagadki, tajemnicy, nie ma śledztwa, nie ma postaci, którym byśmy jakoś mocno kibicowali. No, przewidujemy, że skoro detektyw jest główną postacią, to pewnie przetrwa do finału i, i tyle. No ja powiem, że ja się męczyłem na tym filmie strasznie. Ja Może to dlatego, że już po prostu, wiesz, miałem dość, bo, bo naprawdę ten maraton mnie zniszczył. E, prywatnie sobie od kilku dni próbujemy się umówić na to nagranie. Ja... ja, ja ja miałem dość, ja, ja mam dość po prostu tego, co, co robię ze swoim życiem przez te filmy i ten film mnie e, pokonał. I ja w pewnym momencie powiedziałem, że tęsknię za Anholi, co, co już pokazał, po, pokazuje, jak bardzo mój mózg został wypaczony, ale bawiłem się bardzo źle na tym filmie i absolutnie nie polecam żadnego z tych obrazów na świąteczny wieczór. Mm -hmm. Ja na żaden wieczór. No. No. Tak. Oh, no to, to nawet głupio wybrać lepszy film teraz, nie? w sensie no Unholy jest mimo wszystko nowsze i do pewnego stopnia jest filmem, w sensie ma jako, jakieś tam elementy fabuły, ale no to nadal niewiele poprawia, tak bo z drugiej strony mamy też większe oczekiwania właśnie przez to, że ma budżet, no i wiesz, jest sony. Jak i jak na film z XXI wieku jest naprawdę bardzo złym filmem, mhm. pod każdym kątem, tutaj to chociaż możesz nie wiem, no, koneserzy starych, trochę klimatycznych filmów, no coś tu może znajdą dla siebie. Ja podejrzewam, że gdybym był bardziej wypoczęty, gdybym miał mniej e, do czynienia w ostatnich czasach z, te, z, z tak gównianymi filmami, to pewnie bym się lepiej bawił na tym, na tej, na tym stworze, na tej istocie. E, także jeśli miałbym polecić, to raczej ten drugi, szczególnie, że jest krótszy. Ale to już taki, taki wybór, nie? Coś w sensie, jak macie sobie uciąć lewą stopę no. d, y, i do kolana, to lepiej utnijcie prawą do połowy łydki. No. O. o Boże, Boże. Czegoś tam się nie odzywa, tylko się puka w głowę pewnie. Nie, Myślałem, że będzie. Nie, no, no, na co koniec. mam? Co, co mam powiedzieć? Nie, no, ja, jeżeli miałbym cokolwiek tutaj wyróżnić, to pierwsze 30 minut właśnie istoty. I wtedy można odpuścić scena z jajkami, z poszukiwaniem jajek i, i, i koniec. Można e, ten film zamknąć w tym momencie, nic więcej się ciekawego nie zdarzy, e, a ten tytuł jest chyba na YouTubie dos, też dostępny w Nic całości. się nie wyjaśni, Także... nic się nie rozjaśni, nic nie zrozumiecie. Tak, no. tak dokładnie, no tak jak widzicie my nawet do końca... można skończyć oglądać w połowie. Mm -hmm. No tak, no mówię, no my nawet do końca tutaj, jak rozmawiamy, to, to mamy rozbieżne opinie o tym, co tu zaszło, kto jest kim i co zrobił, więc, więc tak, no. Tak. A, a o Anholi absolutnie, nie tykać tego filmu. Dobrze, no to myśl, to myśl. Świetnie, że po prostu tak zmarnowany czas przedświąteczny. <głos> Dokładnie. A za Żeby rok to będzie jeszcze czasem można kolendy puścić jako przerywniki, nie? Tak jak w świątecznych horrorach, a nawet tego nie można. No. no. Niestety. Nie na no jak nasz podcasting kiedyś jakaś seria zabije, to właśnie wietrze, że będą to <śmiech> <śmiech> horrory wielkanocne. <śmiech> nie, ale zazwyczaj to, to jest nawet trochę śmiechu, a mi naprawdę w tym roku nie jest do śmiechu nawet. No, ja, ja wczoraj wczoraj mieliśmy to nagrywać, to był już nasz deadline ja napisałem chłopakom, że ja pasuję po prostu. Ja wiem, że rok temu też miałem identyczną sytuację, a potem się bardzo cieszyłem, że jednak mnie namówili, bo się tam naśmialiśmy równo. A ja pisałem chłopakom, że mi się nie chce udawać, że mnie to bardzo Bawi, bo mnie to nie bawi, to, był, po prostu, to było straszne doświadczenie, a, a mam doświadczenie na tym no polu. Właśnie to jest I, <laughs> Choroby świąteczne, no. tak? Cały Twój grudzień jest zawalony taką. Nie chcę używać brzydkich słów, może ktoś tego słucha z rodziną, czy coś, ale no, Twój grudzień jest ciężki. Teraz mówisz, że ledwo przeżyłeś. No, no ale to wiesz, no to jest, chociaż ma klimat, to tego zaczęliśmy 7 lat temu. Te serie, te święta, no nie są nośnikiem do, mhm. do zabawy takiej popkulturowej. No i... No myślę, że za rok to się musimy w ogóle jakoś umówić. Z dwa miesiące przed Wielkanocą, to może damy radę. O Jezu, to będzie ciężkie. W ogóle, jeżeli ktokolwiek znajdzie gdzieś coś, co jest oglądalne i ma choćby właśnie dwa zdanie o Wielkanocy, to dawajcie znać, bo... Drodzy kritersi. No to to jest właśnie... No ale to jest taki jedyny jasny punkt na naszej mapie. No. Niestety. Dobra, kończmy, bo tak. jesteśmy przed świętami, a ja już słyszę, że już nie wesoło się robi w domu. To, no. <Glety> to dziękuję wam serdecznie za ten podcast. <glaracja> Jakieś życzenia jeszcze, życzenia trzeba złożyć. Najpierw wam dziękuję. <glaracja> <glaracja> tak, dzięki, dzięki drogi kolego, drodzy koledzy i tak, i składać życzenia ładnie, żeby chociaż, chociaż był miły akcent na koniec. Tak. Już kończę! A wam kochani życzę świąt y innych niż te nasze ostatnie godziny z tymi filmami. Życzymy wam miłego, udanego seansu gdzieś tam wieczorem, a za dnia rodzinnych czy, nie wiem, przyjacielskich, kumpelskich, miłych chwil w gronie najbliższych. Spokoju, zdrowia i ładnej pogody i może bez śniegu. Za to śniegu na Wigilię. O! Dzięki, że byliście z nami i tradycyjnie Dziękuję już... ja również, że byliście. Sorry. <śmiech> Życzymy Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. <śmiech>